Nie mów nikomu, to tajemnica. Wr, czyli co mnie drażni, złości i irytuje, część pierwsza. 7 grudzień 2010. Będę mówiła o pewnych rzeczach, aspektach, faktach, które... Działają na mnie w taki, a nie inny sposób. Jest to tylko kropla w morzu, więc pewnie pojawi się więcej tego typu odcinków. Są to typowo subiektywne ym, opinie, więc nie każdy musi się z nimi zgadzać. Więc zaczynamy. A propos z góry przepraszam za to, jak brzmię. Nadal jeszcze jestem chora, więc ym, o litość i wyrozumiałość. Zatem, co mnie drażni, złości, irytuje, wkurza, bulwersuje itp. itd. Ludzie, którzy się wymądrzają, którzy uważają się za eksperta w każdej dziedzinie, za kogoś, kto wszystko wie lepiej, za kogoś, kto ciągle nam wytyka nasze błędy, który widzi tylko w nas błędy. No generalnie nie lubię czegoś takiego. Nie po prostu drażni mnie to i, i nie jestem w stanie zapanować nad pewnymi odruchami. Mm, co jeszcze? E, ilość dzieci w domach dziecka? Nie wiem, kiedyś tak sobie myślałam, że aby być rodzicem powinno się jakiś test przechodzić i powinno być jakieś ograniczenie czy coś, nie wiem. No. Rozumiem, kiedy dziecko traci rodziców i nie ma e, jakiejś rodziny, która mogłaby się nim zająć ale jest bardzo wiele dzieci, które trafiają do domu dziecka y, dlatego, że rodzice są tak nie... nie udolni i, i, albo w ogóle jakaś patologia i itp. I strasznie to jest denerwujące, bo takiemu dziecku ciężko jest że tak powiem wejść w życie ma przerąbany start nawet jeśli trafi do najlepszej rodziny to zawsze gdzieś tam w środku ten ból pozostanie no, chyba, że jest na tyle mało, że żadnych wspomnieni nie ma związanych z, e, z poprzednim okresem w swoim życiu. W związku z tym łączy się także kolejna rzecz, czyli patologia. To, że na przykład właśnie powiedzmy sobie jest kobieta, która pije albo jest narkomanką, cokolwiek. Ehm, sypia, gdzie popadnie, z kim popadnie, później są z tego dzieci, ehm, albo generalnie, nie wiem, jakaś patologia różnego innego rodzaju, też tak, przemoc domowa. Wszystko to budzi we mnie straszną złość, nie tylko dlatego, że jestem kobietą, ponieważ wiem, że coraz właśnie więcej kobiet jest jakby w centrum tej patologii, nie tylko, że mężczyzna, że, że facet to pijak, że facet to bije i w ogóle, ale coraz więcej kobiet wchodzi w to poniekąd kłania się to nam równouprawnienie, doprowadziło do tego, iż w Polsce coraz więcej kobiet jest alkoholiczkami. Brawo! Bo może po prostu coraz więcej się o tym mówi i, i częściej dostrzegamy to. Co dalej? Bezdomne zwierzęta. Ludzie kupują sobie jakieś rasowe psiaczki, a te wszystkie zwierzaki, które są w schroniskach, są usypiane albo dożywają późnej starości w okropnych warunkach. Ja wiem, że schroniska nie mają kasy i w ogóle, ale byłoby całkiem inaczej, też gdyby nasze państwo podeszło do tej sprawy w inny sposób. Wiem, że może to śmieszne, ale no weźmy takie Stany Zjednoczone, tak? Niby przestępczość w ogóle tam jest nieporównywalna z Polską, ale jeśli chodzi o jakoś, jakoś o zwierzęta, jakoś się starają i w ogóle i choćby to policja dla zwierząt. U nas niby coś takiego też powstało, ale to jest chyba tylko jedyny oddział mały i niewielka ilość osób, które pracują wolontarystycznie. No po prostu mnie to strasznie drażni, jak widzę takiego zaniedbanego psiaka. Swojego czasu też miałam sunię, którą ktoś wyrzucił z samochodu i była strasznie poturbowana, jak ją przygarnęłam. Miała połamane żebra, nie miała sierści na nosie, na uszach. ktoś się spytował papierosa na uchu, no generalnie strasznie wyglądała. Była przerażona i w ogóle. I to był najlepszy pies, w ogóle jakiego można sobie, w, jaki, no w ogóle nie wiem jak to powiedzieć, mądra, o ile pies może być mądra, no jakaś tam inteligencja psia, powiedzmy, tak? przebijała się przez nią, przywiązana i naprawdę no, świetny pies. I tak sobie myślę, że jak porównywałam ją z jakimś takim rasowym psiakiem za 3-4 tysiące, to nie była ziemia. Teraz jest moda na Jorki. Miałam przyjemność albo i nieprzyjemność. Kilka razy mieć styczność z tymi psami. Nie wiem, no to ten zwierzak się ciągle trzęsie, jakby mu wierzchni zimno było. Są głupie, jeśli y, sobie wpiszecie inteligencję raz, y, jeśli chodzi o psy, to Jork jest gdzieś tam na szarym końcu. Nawet ciężko jest go nauczyć tego, żeby w domu nie sikał. A robi taką furorę tylko dlatego, że coś taki mały się zmieści jakiś paniusi do torebki. No nie wiem, takie to dziwne. Może w tym momencie wydaje krzywdzoną opinię, ale jest to, jak mówił moja subiektywna opinia. Ja miałam taką a nie inną styczność z tymi pieskami. Okej, okay, co dalej? Nerwuje mnie to, że w Polsce tyle osób siedzi na zasiłkach. I to nie chodzi o to, że ja się nabijam z tego że coś. Tylko drażni mnie to, a mam na to dowody, że tak powiem, namacalne w z jednej miejscowości choćby, że ludzie się nauczyli. Że tak sobie siedzi, bierze zasiłek, zasiłek teraz znowu wzrósł, więc oni są w stanie za ten zasiłek można sobie żyć i nawet nie próbują szukać pracy. Jeśli już podejmują gdzieś to doprowadzenie do tego, żeby tej pracy się pozbyć, tylko żeby się odhaczyć i cała rodzinka sobie żyje z iluś zasiłków. Jak się dowiedziałam, może naprawdę, a to zasiłek emocji, a to zasiłek jakiś tam, a to zasiłek dla samotnej matki, czy tam coś, a mieszka z facetem i w ogóle nikt tego nie sprawdza, że naprawdę za tą kasę można sobie spokojnie żyć. A skąd to się bierze? Z naszej kasy. Strasznie mnie to denerwuje, bo wiem, że są ludzie, którzy naprawdę nie mają i są takie okolice, gdzie naprawdę jest bardzo ciężko o pracę. Ale ilu jest takich nierobów, którzy po prostu sobie piją albo pierdzą w stołek, za naszą kasę. Poza tym Polacy są bardzo sprytni i choćby to, jak wykorzystują Anglii, Irlandii w ogóle. Przecież znam przypadek dziewczyny, która siedzi sobie w Polsce, żyje jak królowa, w Anglii jest zarejestrowana jako bezrobotna, jej lata sobie, nie jeździ, lata sobie tam raz tam w miesiącu, czy na ile tam trzeba, odhacza się i sobie żyje i dostaje ten zasiłek na konto, na polskie to jest jakieś 3-4 tysiące, nie pracuje no kurczę, fakt faktem, że yy, ponoć to się zmienia i yy, w ogóle rząd yy, chce właśnie angielski, czy tam irlandzki, w zależności od tego, gdzie do nas rzecz by się działa, czy yy, tak jakoś z tym walczyć, żeby tak, żeby tak nie było. No, ale na chwilę obecną tak jest. No i no, nie tylko Polacy nie chcę nie, nie tutaj oceniać yy, mo moich rodaków. Po prostu trzeba być sprytnym, tak? Ale bez przesady, bo ja nie wiem, może jakaś jestem zbyt ambicjonalna, czy coś, ale sobie nie wyobrażam nic nie robić i mieć kasę. Tak sobie kiedyś myślałam, e, bo gdybym wygrała powiedzmy w Totka, tak? Najpierw bym zacząć grać, no ale dobra. E, to na pewno bym nie rzuciła pracę. bym pracowała sobie normalnie na etacie, bo nigdy w życiu nic nie wiadomo i może się okazać kiedyś, że stracę wszystko i będę chociaż miała posadę, Albo będę miała chociaż jakieś prawo do emerytury, czy coś. Zresztą nie wyobrażam sobie z tymi dniami się nic nie robić. No chyba, żebym nie miała możliwość właśnie się uczyć się na różnych kierunkach, w różnych krajach, podróżować, czy coś. To jakoś inaczej, a nie tylko właśnie chodzić do kosmetyczki, i leżeć i pachnieć. No ale trochę chyba za bardzo w ten temat wsiąkłam, więc m, przejdźmy dalej. Co jeszcze? To, że rodzice krzywdzą swoje dzieci własną głupotą, że że zrobią z nich jakieś takie nieudolne życiowo istoty. To, że wszystko za dzieci robią, to, że dzieci wszystko dostają za nic. To, że na przykład jest problem z jakimś dzieciakiem w szkole, ale nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, bo rodzice sami w, poza szkołą, tak, w domu jadą po każdym nauczycielu i każdy jest debil, głupek i w ogóle potrafi rodzic powiedzieć, że on po zrobi porządek, on tego nauczyciela ustawi czy coś, no... Później, jak się pojawiają problemy wychowawcze, to dlaczego szkoła nic nie zrobiła, czy tam przedszkole, czy co czy tam, więc sami, sami krzywdzą swoje dzieci, a później się dziwią i rozkładają ręce, albo nie mają dla dzieciaka czasu, są zachwyceni, kiedy dziecko siedzi przed komputerem i nic nie chce, a później się dziwią, że nie wiedzieli, że dziecko przebywa w takim, a innym towarzystwie, albo są wielce zdziwieni, że dziecko bierze narkotyki, albo w ogóle są w szoku, że na przykład sprawia problemy wychowawcze. I przecież w domu jest taki spokojny. No tak, jest bardzo spokojnie. Siedzi przed komputerem i nawala w jakieś gry typu Counter Strike albo Metin, czy coś innego. Albo w internecie pornole ogląda. No dobrze, co dalej? Drażni mnie przemoc wszelkie jej przejawy i czy to słowna, czy to fizyczna agresja generalnie. Nie jest to dla mnie jakiś sposób rozwiązywania problemów, a coraz więcej ludzi w ten sposób to robi i widzi tylko takie, a nie inne rozwiązanie. Co jeszcze? Rwące się worki na śmieci. Choćby to nie wiem, były był jak wzmocnione, to i tak, kurczę, zawsze jakoś jest tak, nie wiem, czy ja jakieś dziwne rzeczy wyrzucam, czy coś. Gdzieś tam jakaś dziurka się zrobi. I generalnie uprzedzam, jeżeli coś wam cieknie, to nie podnoście worka, żeby sprawić, co to cieknie, bo się może worek porwać. Co jeszcze? Drażni mnie to, że teraz wszędzie są stacje paliw samoobsługowe. Wiem, jestem wygodna. Oczywiście potrafię sobie zatankować. Wiem, że zaraz złośliwcy by powiedzieli, że nie umie zatankować, że tego to wkurza. Po prostu jak jest zima, to był fajnie, jakby taki pan podszedł, nalał. Później ja sobie podjeżdżam do okienka, płacę i jadę. A nie muszę wyskiwać ubierać się w kurtkę szalik i, i w ogóle 10 tysięcy innych żywności wykonywać z tego samochodu się wygramole później stać jeszcze i nalewać no ja wiem, że ten pan też marźnie i to no ale jakoś tak nie wiem, może jestem zbyt wygodna jednak w tym temacie mm, tak samo myjnia fajnie by było tak podjechać i żeby taki pan, nam My sobie w tym czasie siedzimy w samochodzie słuchamy muzyczki, nagrywamy audiobloga i pijemy kawkę, którą wcześniej nam podała Gellnerka. <śmiech> może, by, może by, ten, powinna się zrobić taką kawiarnię samochodową, że właśnie ma się jakąś przerwę, się podjeżdża samochodem i to jest na przykład w takim hangarze czy gdzieś, żeby tam samochód oczywiście zimą na przykład, żeby nie było nam zimno czy coś i się tak siedzi w tym samochodziku i podchodzi pani albo podjeżdża na rolkach i przywozi, I przywozi nam menu, tam mamy kawę i co tam chcemy, później nam przywozi na takim stoliczku, który stoi koło samochodu i albo sobie bierzemy do, do samochodu, albo otwieramy okno i, i pijemy tą kawkę. I możemy się zamówić na przykład mycie samochodu, y, albo y, na zewnątrz, albo w środku, możemy wyjść i możemy sobie w ogóle wejść do typowej kawiarni, która jest obok, albo możemy sobie y, przejechać do drugiej sali, y, czy tam do drugiej części hangaru, gdzie jest akurat film jakiś wyświetlany także myślę, że to jest takie naprawdę fajne i, i co I, i, i kurczę, niech ktoś w to otworzy w Warszawie myślę, że miałby popyt te, te, te wszystkie japiszony na pewno by tam chętnie przebywał o jeszcze jakby była zdrowa żywność czyli jakieś tam nie wiem wodorosty czy coś czy bartlenowy przy okazji świetny interes, powinno się to opatentować dobrze, co dalej jeszcze mm, jak drażnią mnie kierowcy Zwłaszcza panowie, nie to dlatego, że jestem mm, jakaś uprzedzona, ale są takie, a nie inne warunki pogodowe. Rano jak jadę czasami do pracy, jest dość ślisko. A, jedziemy przez miejscowość. Jest biała tablica. Ja jadę zgodnie z przepisami. Jest zakręt, jest podwójna ciągła, jest ślisko. Jakiś bęcwał wyprzedza mnie na łuku. I w tym momencie to jest totalny brak wyobraźni. To co panowie robią, że wyprzedają w miejscowościach i jadą, kurde, nie wiadomo ile. Ja rozumiem, że się śpieszy, czy coś, ale gdyby w tym momencie wybiegło dziecko, czy choćby pies czy cokolwiek, to jest miejscowość, tam w każdej chwili coś się może stać, czy pijak mu się wytoczy raptem kurczę z za rogu. I wtedy kurczę nie ma. Zahamuje, ale już jest po ptokach. Ja się to mnie drażni, że ludzie nie mają jakiejś takiej wyobraźni. Myślą tylko o sobie, są totalnymi egoistami. Zawsze w wypadkach samochodowych jest tak, że jest jedna osoba winna, i przez tą jedną osobę winną inne cierpią. I zazwyczaj jest to pirat drogowy. Rozumiem, chcę sobie rozwalić łeb, spoko, ale dlaczego ma ginąć przez to niewinna osoba? Naprawdę. strasznie mnie to denerwuje. No ale dobrze, pójdźmy dalej tym tropem. W sensie tego, co mnie jeszcze wkurza. Yy, wkurza mnie jeszcze to, że drożeje wszystko. Paliwo drożeje. Masło choćby tam drożeje, ciuchy drożeją, internet wszystko wszystko miało tanieć, wszystko drożeje, a wypłata trąbią, trąbią ciągle o tych podwyżkach, że a to ci dostali podwyżki, a to tamci, tylko że nikt nie trąbi o tym ile to wychodzi na rękę, na przykład wielka akcja, je yeah, robimy podwyżki, podwyżka 14 zł, no faktycznie, nic tylko się cieszyć. Wyprawić imprezę, kupić wino z Biedronki za 14 zł, ile to wiedzie z grzewka? I wszystko przepić z tej uciechy. Co jeszcze? Gdy ktoś mi mówi, musisz, powinnaś, tak wypada, strasznie mnie to drażni. Albo zrób tak. Okej, okay, ja rozumiem jakąś sugestię, ale musisz albo coś? Nie, nie, nie, nie. Możesz powiedzieć, słuchaj, jest taka opcja i taka, zrobisz jak uważasz. No, to jestem w stanie rozważyć. Ale jeśli ktoś mi powie, że muszę coś zrobić, bo on tak uważa, bo jest takie jego się, albo że mam się zmienić w tym momencie, bo komuś tak się zdurało, no tego nie zrobię. I tyle. I pewnie to moja przekora, pewnie związana z moim znakiem zodiaku, co nie, często się obserwuje, że ogólnie nie interesuję się takimi rzeczami i nie bardzo w nie wierzę, ale Zauważyłam u siebie, że faktycznie mam pewne cechy, które przejawiają osoby spod mojego znaku zodiaku i osoby, które yy, jeśli chodzi o numerologię, mają taką cyferkę jak ja, więc ta cyferka jakby jeszcze bardziej wzmacnia cechy mojego znaku zodiaku i no no i wychodzi to, co mamy. Tak, a to jest kolejny punkt, czyli że drażni mnie moje wady niektóre. Niektóre są takie, że z nimi nie da się walczyć niestety. I które są związane z y, tym, że z kolejnym rzeczą, która mi drażni, czyli to, że morda musiała brać leki jeszcze przez, no w sumie do końca życia. I to się wiąże z tym, że też y, właśnie bywam nerwowa i, i w ogóle, ale to o tym nie chcę mówić. No dobra, Ym, co dalej mamy, Ym, że właśnie to, że ktoś chce, abym była taka jak on. Chcę mnie na, na swoje podobieństwo zrobić. Strasznie mi to drażni. Nigdy nie będziemy tacy sami jak ktoś. I jeżeli mam inne zdanie, znaczy to, że jestem gorsza, że trzeba mnie naprostować czy coś. Okej, okay, jeżeli jestem hamska, albo jakaś taka naprawdę mam jazdy, można mi zwrócić uwagę, oczywiście. Ale nie zmienię się od tak po prostu na czyjeś podobieństwo. Przykro mi. Co jeszcze mnie drażni? Co jeszcze mnie irytuje? Polskie kino i zagraniczne. W polskim kinie to wszystkie głupkowate komedie. W zagranicznym kinie to, że większość filmów jest podobnych do siebie, że po pięciu minutach wiadomo jak film się skończy, że filmy są strasznie nudne i tylko przypomniane efektami specjalnymi i to, że szkoda mi chodzić do kina i wydawać kasę. To już wolę sobie kurczę, niestety powiem brzydko, jakoś zadobyć żeby nie powiedzieć, piratować. No, w każdym bądź razie w jakiś inny sposób zorganizować sobie obejrzenie, albo i nie. Chociaż nie aż tak bardzo lubię sama oglądać i można komentować. A to też jest wkurzające w mojej osobie, że czasami tak komentuję filmy w trakcie ich oglądania, chociaż już mniej niż kiedyś. Mm, co jeszcze? Tak, jak już jesteśmy przy tych filmach i, i, i kinie, to... <śmiech> Nierażnie mnie irytuje to, jak bardzo, znaczy bardzo, no generalnie drogie są płyty w Polsce. Czy to z muzyką, czy to z filmami, czy to z grami, a walczą z piractwem. No przepraszam bardzo, za co taki zwykły Iksiński ma kupić sobie tę oryginalną, tą czy tę, whatever, kupić sobie płytę oryginalną. Jeżeli go na to nie stać, to ma już w ogóle nie słuchać, ma się nie zaprzyjać, że tak powiem z, z czym, z kulturą ok no muzyki jeszcze możemy posłuchać sobie na przykład na YouTube ale już obejrzeć całego filmu się nie da no i generalnie taka to kiszka tak samo ceny książek y, są coraz wyższe jak już mówiłem te, te nasze wypłaty wcale nie są adekwatnie wyższe więc i coraz mniej ludzi czyta a może ze obrazków w książkach jest? Może gdyby powstawały komiksy z przekazem, takie komiksy pod 1000 lej by musiało być, no ale dobra, to może częściej by ktoś tam do tego zaglądał. Co jeszcze? Co mnie drażni? Warunki w polskich szkołach. To, że w najzwyklejszej szkole, powiedzmy tam jakiejś zagranicznej, mają wszystko, a u nas tylko w prywatnych najlepszych szkołach mają wszystko. To, że informatyki dzieciaki uczą się na przestarzałych komputerach, to, że nauczyciele nie mają dostępu do komputera, to, że jest problem z dostępem do internetu, to, że dzieci nie mają swoich szafek, no, to, że mają podzierane ławki, to, że szkołę nie jesteś na to, żeby ją ocieplić. 10 tysięcy innych rzeczy. Naprawdę jest ciężko. Jeśli nie dziwię, że dzieciaki nie chcą chodzić do tej szkoły, że co z tego, że jest jakieś kółko na przykład plastyczne, skoro m, szkoły nie jesteś na to, żeby zakupić im jakieś naprawdę fajne materiały do rysowania, jakieś przybory. No, generalnie kiszka. E, tak samo jest na studiach. Ja, jedne moje studia polegały na tym, że w ogóle pokazali nam, było kawałek jakieś pęknięcie, czasami zajęcie do piwnicy było pęknięcie szerokości paru centymetrów i było takie szkiełko. I nam powiedzieli, jak szkiełko pęknie, to uciekajcie. Jednemu chłopakowi podczas pisania kolokwium spadła lampa na głowę. I to są właśnie realia polskich uczelni. Tak, oświata, rules. Hmm. Cóż jeszcze? Łapówkarstwo i załatwianie wszystkiego po znajomości, Czyli dostaniesz pracę dlatego, że masz znajomości. Nie dlatego, że jesteś super, że masz zdolności, że, mm, że sobą coś reprezentujesz, że, że mógłbyś dużo wnieść, mogła być dużo wnieść do danej firmy czy tam instytucji. Nie. Liczy się, liczy się, to, że ty znasz kogoś kto zna kogoś, albo nasz łapę. Tak. Nie chcę się nad tym tematem rozwodzić, bo naprawdę mnie bardzo denerwuje to. Co dalej? Polskie Wojsko i inne służby. To jest daj jakim mamy sprzęt. Ludzie, w razie wojny to, to kurczę nic, tylko kopać sobie grób, bo oni nas nie obronią. Jakie mamy samoloty? Jakie oni mają wyposażenie? Jakie wyposażenie ma choćby straż parna? Jakie wyposażenie mają, mają ratownice, nada i tyle. No, co jeszcze? Mianowicie media. Media mnie denerwują tym, że przekaz jest, jakby to powiedzieć, nie wierzę, że media są niezależne. Od razu widać, które która stacja, który program na przykład z jaką partią jest. Też to jakie informacje się podaje. Człowiek włącza wiadomości, czy coś. Generalnie to nie ogląda na telewizji chciałam zauważyć, ale jak już jestem u rodzicielki, która ma więcej kanałów niż ja, to czasami coś tam obejrzę. Bardziej, że kobieta nie ogląda tam szkło kontaktowe, no ale. I co jest same złe wiadomości? A tego zadzigali, a tu był wypadek, a znowu drożeje. I nasłuchają się tego ludzie i później się tylko denerwują, martwią i w ogóle. Czy nie można by było zrobić tak, żeby ok, podawać najważniejsze złe wiadomości, ale też jakieś dobre? Że na przykład Polak, jakiś Polak coś tam, a że w jakiejś szkole coś tam, a że w jakimś firmie coś tam. Jakieś takie dobre, właśnie pozytywne wibracje. Wtedy ludzie może nie byliby tacy sfrustrowani, nie mieliby poczucia, że mieszkają w beznadziejnym kraju, gdzie nic się nie udaje i wszystko jest na nie. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Ok, co dalej? Mm. Moda i kreowanie kalonów piękna to też mówiłam w odcinku o ideałach. To co teraz jest modne. Sobie nie wyobrażam w to wyjść na ulicę. Także w ogóle samo kupowanie ciuchów to jest masakra. Jeśli się nie nosi rozmiaru 0 i się nie ma obwodu uda 10 cm. Człowiek nie jest w stanie nic sobie kupić. To jest po prostu straszne. Yy, na przykład, sklep dla osób puszystych zaczyna się od rozmiaru 38, przepraszam bardzo, czy rozmiar 38, to jest osoba gruba. No halo, co się dzieje w ogóle? A z drugiej strony my cały czas patrzymy na Amerykanów, jak tam to trzecia osoba nie mieści się w drzwiach. A z drugiej strony chcemy, aby Polki wyglądały krzykulatory. No, straszny rozdźwięk, niezły dysonans poznawczy mam, kiedy w ogóle się nad tym zastanawiam. Dobrze. Co dalej? Sąsiedzi. Drażnią i irytują moi głośni sąsiedzi, których dzieciaki, a to już o tym kiedyś mówiłam, biegają, latają w ogóle. Oni się kłócą, godzą i wszystko słychać, mimo że nie powinno i strasznie słychać. Ale nic z tym nie mogę zrobić, nawet jak bym chciała, ponieważ jeżeli ktoś ma na z prawem, to może się zemścić choćby za to, że zwróci się uwagę, że jest za głośno. Prawda? I tyle w tym temacie. Mm -hmm. Idźmy dalej. Rodziny zastępcze. Ja nie wiem, jak to jest, że... Niby są przepisy, a rodziną zastępczą tak naprawdę może być każdy. I często te rodziny zastępcze są bardziej patologiczne niż rodziny, z których te dzieci zostały wzięte. I do jasnej cholery, przepraszam, że tak powiem, ale czemu nikt tego nie kontroluje? Czemu się zapowiadają? Niech przyjdą z nienacka, niech zobaczą, że ta kobieta przepija tą kasę, albo że jakiś fagas u niej siedzi, że dzieciaki chodzą brudne, że nic się nimi nie zajmuje, że tylko chodzi o to, żeby kasę brać za te dzieci. I nabiorą tych dzieciaków i, i... nie na no, masakra po prostu i z wielu rodzin, zastępczych, fakt fakt, które odwalają dobrą robotę. Ale pozostałe to jest masakra. Jeżeli rząd z tym czegoś nie zrobi, to to nie wiem, chyba kurde, sama napiszę petycję do prezydenta w tej sprawie, bo nóż mi się w kieszeni otwiera, kiedy o tym myślę. Tak samo z poprawczakami. Jest dziecko, które stwarza jakieś tam problemy. Trafia do środowiska, gdzie są same osoby, które stwarzają problemy i na przykład są jeszcze gorsze od niego. Więc na czym polega to, że on tam przebywa? Nauczy się tego, żeby być sprytnym, żeby mówić, że się zmienił, że się jego zachowanie zmieniło a tak naprawdę uczy się kolejnych metod, jak być właśnie małym wandalem, czy jeszcze coś gorszego. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, wzięli jednego, kurczę, terrorystę, jakiegoś kamikadze, złapali i wsadzili go z innymi. No to oni się powymieniają tym, jak y, zrobić, żeby wysadzić, kurczę, cały Nowy Jork. Doświadczeniami. Później wyjdą i ich zachowanie tak naprawdę wcale się nie zmieni. Tak samo jest z więzieniami. Przecież oni tam nie mają pozytywnych wzorców. To jak ma się zmienić ich zachowanie? Dla nich, to, to dla nich jest karą, tylko to, że siedzą w zamknięciu. I ewentualnie to, że ktoś jest może większym przestępcą od nich i może kurczę, jak się schyli po mydełku, coś mi się stanie. Ale jak on ma się czegoś nauczyć, kiedy właśnie tych wzorców nie ma? No po prostu dla mnie to jest porażka. Jedna wielka porażka. Co jeszcze? Upadek kulturalności, szacunku, jakiś dobrych manier w stosunku do osób starszych do siebie nawzajem. Ja sobie nie wyobrażam, żeby powiedzieć osoby starszej, że jest szmatą czy coś. A dzieciaki tak mówią i do rodziców, i i, i, i do przypadkowo spotkanych osób, i do nauczycieli. I też w mediach jest to pokazywane, choćby w tych serialach wszystkich dla młodzieży zagranicznych też nie mają szacunku dla osób starszych. To jest po prostu jakiś taki upadek. I, I sobie tak myślę, kurczę, za ileś tam lat będę stara, i, i, i w ogóle to społeczeństwo, które teraz jest młode, że tam bardzo młode, podejmie decyzję, że osoby po 40 roku życia w ogóle powinny iść do odstrzału. No takie mają widzi mi się, bo nie mają szacunku do tych osób, bo po co nam oni? Tylko nam zajmują miejsca pracy. No i co? Na pewno będziemy w tym momencie bardzo zachwyceni, zwłaszcza osoby po 40. Co jeszcze mnie drażni i irytuje w Zmęczenie. Nie cierpię być zmęczona. Niestety mam tendencję do bycia zmęczoną. I, I kiedy, kiedy jestem zmęczona, to jestem zmęczona tym, że jestem zmęczona. <laughs> I wtedy jestem marudna i w ogóle... No nie lubię tego stanu. Chemia w jedzeniu mnie drażni. To, że jak pomidorem pomidora to się zastanawiam, czy na dnia minie mi nie wyrośnie trzecia ręka, tudzież trzecie oko, tudzież drugi nos, albo czy nie je wirusy, to, że jest ich coraz więcej i mutują. Dlaczego? Dlatego, że my znajdujemy na nich szczepionki i inne lekarstwa. To wtedy one muszą stać się silniejsze, żeby zaatakować organizm. I tak się kółko zamyka. Fanatycy nie tylko religijni mi drażnią i irytują i wkurzają i w ogóle wrrr. Nie cierpię fanatyzmu. To jest po prostu brak słów. A coraz częściej w Polsce go obserwuje? Polityka mnie wkurza. Już w ogóle się nią nie interesuje, może powinna, może mój jeden głos by zmienił świat, nie wiem. Ale jak tylko o tym myślę, jak patrzę, na, jak to wszystko wygląda choćby na szczeblu yy, gminnym, czy też, nie wiem, starostwo, czy, czy coś, to to sobie wyobrażam, co jest na szczycie. Jedno wielkie bagno. Kłamstwo mi w i irytuje. Wiele jasnej sytuacji, i żebyś że się powiedział wprost, niż miał. Poza tym kłamstwo zawsze wyjdzie, prędzej czy później. Okay. Podkładanie świn. Coraz bardziej modne w każdym zawodzie, w każdej nacji. No bo tak, ty czegoś nie możesz mieć, to niech nikt nie ma. Emigracja. Tu może ktoś się obrazić, ale co mam na myśli? To, że na przykład młoda osoba, która wychodzi założenie, że w Polsce jest gówno, po gimnazjum bo po co robić szkoła średnią, wyjeżdżę sobie za granicę, tam nie mając języka, nie potrafiąc nic zamiata ulica i jest super kurcze, wozi się, tak by się uważa za niewiadomo kogo przyjeżdża raz na jakiś, a i tam jeszcze mieszka prawie, że w kartonie pod mostem, ale co tam przyjeżdża do Polski i wtedy szasta i pokazuje, co z niego zamacza strasznie mi to irytuje, strasznie mi to drażni i właśnie tego typu emigracja mnie wkurza Albo jak, jakaś laska stwierdzi, że ona by w Polsce, gdyby była kelnerką, wydostawała by 1300 plus na piwki, a w Anglii ona jako kelnerka zarabia 3000 na polskie. No dobra, ale to jest na polskie. A jakie ma życie tam za to, by, za to bycie kelnerką i utrzymując się sama? A później okazuje, że za rogiem daje za przeproszeniem dupy za ileś funtów. I miesza w głowach tym młodym dziewczynom i one wyjeżdżają też. A tak naprawdę, jeśli chodzi o kelnerkę, to może i zarabia 300 ale jeśli jest dobrą kolnerką to z napiwków wyciąga dwa razy tyle. Ha! Dobrze, co jeszcze? Poranne wstawanie. O tak, jest straszne. Nie cierpię rano wstawać. Jestem typem wieczornym. Rozbudzam się około godziny 19, a muszę rano wstawać. Nie cierpię, nie cierpię, Wr, okropieństwo i fuj i blech i ugh. No. I to by był koniec części pierwszej, co by nie za bardzo zanudzić siebie i, i osoby słuchające. Nie wiem, na ile się zgadzacie z tymi moimi y, rzeczami, w, nazwijmy to rzeczami, które mnie drażnią. I pewnie za jakiś czas powstanie część druga. Zatem do usłyszenia. Idę się dalej kurować, i wypić jakąś herbatę z miodem, czy coś, i dalej faszerować się chemią. I jeżeli jutro wyrośnie mi trzecie ucho albo obrosnę futrem, nie omieszkam Was o tym poinformować.